Autopromocja. Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Współpraca militarna, kwestia atomu oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy to najważniejsze zagadnienie, jakie zostaną omówione w trakcie pierwszego polsko-francuskiego szczytu. Spotkanie odbędzie się dziś w Gdańsku w obchodzonym na mocy podpisanego rok temu traktatu z, z Nancy Dniu Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Delegacją obu państw będą przewodniczyć premier Donald Tusk i prezydent Emmanuel Macron. Międzyrządowy szczyt ma być poświęcony przede wszystkim współpracy militarnej, a także relacjom sojuszniczym, w tym transatlantyckim. Potrzebujemy Francji, to stabilny sojusznik. Tak mówił przed szczytem o swoich oczekiwaniach europoseł Kaodariusz Joński. Oni mają dzisiaj jeden z najtańszych cen prądu i wiemy dlaczego, więc warto korzystać z ich doświadczenia. Za bliską współpracę z Francją trzyma kciuki również Krzysztof Szczucki z PiS. Dysponuje arsenałem nuklearnym, ma silną pozycję. W szczycie ze strony Polski oprócz premiera Wezmarskiego udział również szefowie resortów obrony, energii, spraw zagranicznych oraz kultury. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Polscy politycy są zaniepokojeni rozwojem sytuacji na Bliskim Wschodzie. Mimo czasowego rozejmu rozmowy o trwałym pokoju w regionie nie idą po myśli żadnej ze stron. Strategiczna dla rynku surowców cieśnina Ormus nadal jest częściowo blokowana dla żeglugi i tankowców. Poseł Centrum Ryszard Petru liczy na zdrowy rozsądek obu stron konfliktu i przypomina, że bez porozumienia cały świat będzie ponosił skutki przedłużającego się kryzysu na Bliskim Wschodzie. Donald Trump ma taką formę bardzo brutalnych negocjacji, ale strategia Irańczyków okazuje się całkiem skuteczna. No i w ich interesie, moim zdaniem, jest przedłużanie tych negocjacji. Wojciech Machulski z Konfederacji zgadza się, że zmienne podejście do sprawy Donalda Trumpa znacznie utrudnia negocjacje. Polityk liczy jednak na rachunek ekonomiczny. Wszyscy płacą ceny paliwa i tutaj win, winna jest ta właśnie polityka. Ja podzielam rozczarowanie prawicowych wyborców amerykańskich, wielu ludzi, którzy wspierało Donalda Trumpa, którzy mówią, chwila, miała być America first, miały być amerykańskie interesy, a jest make Israel great again, a nie make America great again. W Islamabadzie miały się, się dziś, rozpocząć negocjacje pokojowe, ale Iran odrzucił propozycję udziału w nich. Informowała o tym wczoraj wieczorem irańska agencja prasowa IRNA. Tymczasem centralne dowództwo USA potwierdza słowa Donalda Trumpa o zatrzymaniu na wodach Morza Arabskiego przez amerykańską marynarkę wojenną irańskiego statku towarowego usiłującego przełamać blokadę irańskich portów. W odpowiedzi Iran oskarżył Stany Zjednoczone o naruszenie zawieszenia broni. Belgia jest tymczasem gotowa do misji w Cieśninie Ormus, by zapewnić bezpieczeństwo żeglugi. Chodzi o pomysł Francji i Wielkiej Brytanii zorganizowania misji po zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie. Zaczęła się ona pod koniec lutego od amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran. W odwecie władze w Teheranie rozpoczęły ataki na amerykańskie bazy w regionie i zablokowały cieśninę Ormuz, kluczowy szlak morski dla transportu surowców energetycznych z Zatoki Perskiej. Belgijski rząd zdecydował już o przekierowaniu trałowca z Bałtyku w kierunku Morza Śródziemnego. Jesteśmy gotowi przejąć odpowiedzialność w cieśninie Ormuz, jeśli będzie taka potrzeba. Napisał na portalu X belgijski minister obrony Theo Franken. Już wcześniej władze informowały, że Belgia mogłaby się zająć rozminowywaniem cieśniny, bo zależy jej na przywróceniu bezpieczeństwa na morzu i ruchu statków handlowych. Beata Płomecka, polskie radio Bruksela. To są aktualności jedynki. Główny Urząd Statystyczny zbada warunki życia w Polsce. Informacje będą zbierane od dziś do końca czerwca. Badanie osobiście lub przez telefon przeprowadzi ankieter. Będzie można też wziąć w nim udział przez internet.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 Europejskie badanie warunków życia ludności przeprowadzane jest raz w roku. GUS poprowadzi je już po raz 21. Na koniec ostrzegamy przed fałszywymi ulotkami stworzonymi przez cyberprzestępców. Krajowa Administracja Skarbowa apeluje, nie skanujmy kodów QR na ulotkach wzywających do zapłacenia mandatu. Można je znaleźć za wycieraczkami samochodów.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 To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Intensywne opady deszczu dziś w większości regionów na zachodzie i południu możliwe ulewy. Bez opadów tylko miejscami na północy i północnym wschodzie. Termometry wskażą od 8 do 13 stopni, a ciśnienie spada. W Warszawie wynosi teraz 998 hektopaskali. Jedynka.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 Bożej Prośniewski, dzień dobry. W Warszawie przed siedzibą resortu rolnictwa odbył się protest rolników. Środowisko domaga się zmian w zasadach realizacji inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Rolnicy wskazują, że obecne terminy realizacji części inwestycji, szczególnie tych budowlanych, są zbyt krótkie i chcą ich wydłużenia co najmniej do końca lipca. Wychodząc naprzeciw protestującym, minister Stefan Krajewski zapowiedział przesunięcie tego terminu z 30 kwietnia na 15 czerwca. Musieliśmy tutaj przejechać, żeby walczyć o swoje gospodarstwa tak naprawdę, bo termin, który jest zaproponowany, do tej pory obowiązuje inwestycji budowlanych, jest to termin zdecydowanie za krótki. Adam Rejman, prezes Stowarzyszenia Wspólna Rola. Zgromadziły się osoby, które prowadzą inwestycje dofinansowane w ramach Krajowego Programu Odbudowy. To jest konkretnie interwencja A141. Tak się nazywa i ona obejmuje działania dotyczące budowy magazynów do przechowywania produktów rolnych, barzyw, owoców. Natomiast chodzi o to, że termin realizacji tych projektów, który został ustawiony w tym momencie na 30 kwietnia, Umożliwia wielu wnioskodawcom realizację tych projektów do końca. A jeżeli oni nie skończą tej inwestycji, nie tylko oni dostaną dotacji, ale będą musieli oddać zaliczkę, którą już wydali i zostaną z rozbobraną, można powiedzieć, inwestycją bez możliwości jej dokończenia. Far Rulewski Jakub. Generalnie nasz przypadek wiąże się oczywiście z czasem. Mamy termin do 15 czerwca. W żaden sposób nie jesteśmy w stanie się wywiązać z tego terminu. W związku z tym, że nasza inwestycja opiewa na pięć lokalizacji, co wiąże się tak naprawdę z pięcioma różnymi urzędami, to de facto wiąże się z długim okresem decyzyjnym, jeśli chodzi o pozwolenie na budowę. To jest główny czynnik, który nas blokuje w tej całej inwestycji. Piotr Woźnicki mam gospodarstwo ekologiczne razem z małżonką w miejscowości Sątyż I, gmina Chociwel w Zachodniopomorskim. Nasz postulat główny to jest przedłużenie terminu wykonania inwestycji co jest w większości przypadków nierealne, gdyż wnioski były bardzo długo rozpatrywane bardzo szczegółowo i późno były umowy podpisane okres zimowy nie sprzyjał pracom budowlanym. Piotr Turczyński przejechał Jechałem z Michałowic pod Krakowem, mieszkam w Krakowie. Złożony wniosek został w czerwcu 2023 roku. Dwa lata był procesowany i podpisałem umowę 7 lipca 2025. Szła procedura bardzo długo. Buduję magazyn na produkty spożywczo-rolne. Na zapalenie płuc to i tak by było do jakiegoś końca sierpnia, września, ale tak naprawdę to od pozwolenia na budowę, dostałem w lutym to pozwolenie, to powinno być jakieś 8-10 miesięcy na spokojne skończenie tego budynku. Do Rolników wyszedł minister Stefan Krajewski. Obsługa wniosków jest wydłużona do 15 czerwca, i tutaj też to już jest termin, którego przedłużyć się nie da. To jest wszystko raportowane do Brukseli cały czas, tak jak wczoraj to zapowiadałem na konferencji prasowej, dzisiaj rozporządzenie będzie podpisane, które będzie dawało możliwość wydłużenia obsługi wniosków do 15 czerwca. Hmm, ta deklaracja ministra, jednak jak mogą się Państwo domyślać, nie uspokoiła nastrojów w branży. A protestującymi rolnikami rozmawiał Tomasz Matusiak. Za nami półmetek kampanii składania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2026 rok. A to dobry moment, aby podsumować tempo składania dokumentów. Do tej pory wnioski złożyło niespełna 200 tysięcy rolników. Biorąc pod uwagę to, że rokrocznie o tego typu należności ubiega się około 1 200 000 osób, to mało. Porównując jednak statystyki z ubiegłych lat, widać, że tempo składania wniosków jest podobne. Dokumenty, przypomnijmy, można składać do 15 maja. PSL złożył w Sejmie projekt ustawy o zespołach ludowych. Zgodnie z nim każdy nowy zespół dostanie 50 tysięcy złotych na start. Będą to pieniądze między innymi na zakup strojów czy instrumentów. Następnie po złożeniu sprawozdania rocznego każdy zespół dostanie kolejne 25 tysięcy złotych na roczną działalność.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 Radio. Program pierwszy jest 15 minut po godzinie 5. Dzień dobry z jedynką. No i rozpoczynamy, szanowni państwo, kolejny Kwietniowy tydzień, tym razem 20 dzień kwietnia, poniedziałek 110 dzień roku. Do końca 2026 255 dni. Słońce wzejdzie jeszcze w tej godzinie, 5.28, zajdzie o 19.43. Zatem dzień potrwa 14 godzin i 15 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 32 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 33 minuty. Imieniny obchodzą ag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 Można już wrócić na te normalne, codzienne tory po tygodniu świętowania urodzin Radiowej Dynki, po tygodniu tej naszej urodzinowej trasy. Pamiętają Państwo, w ubiegłym tygodniu o tej porze to witam Państwa z Dworca Centralnego w Warszawie. We wtorek był Kasprowy, w środę Kraków, w czwartek Sopot i i Warszawa ponownie w piątek, a w sobotę po godzinie dziewiątej Roman Czajerek wraz z Patrykiem Bedlińskim zaprali państwa na wycieczkę po radiowych korytarzach. No i ten punkt kulminacyjny obchodów sobota 18 godzina 17. To był dzień pełen wzruszeń. Dla mnie powiem szczerze podwójnych, nawet i potrójnych, bo tego dnia, 18 dnia 2026 roku, po raz pierwszy w historii wspomniano o naszym wspólnym dziecku, szanowni państwo. Na antenie wspomniał Ba, poświęcono nawet osobny materiał temu Pani redaktor Izabela Postanowiła zgłębić tajniki Już jak się okazuje nie naszego koła Tylko klubu I tak było w sobotnim poranku Klub Raportowiczów Pogodowych działa od świtu i wygląda na to, że front atmosferyczny przebiega każdego dnia dokładnie przez naszą antenę. Każdy szanujący się klub ma prezesa, a nasz klub Raportowiczów ma coś więcej. No i kiedy usłyszałem, łezka zakręciła się wokół, a kto nie słyszał, no to będzie miał okazję posłuchać jeszcze w tej godzinie. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. Jest 18 po 5. z zminałem ten antenie radiowej. jedynki wieki. Tego nie słyszałem, tego utworu. Charakterystyczny motyw na pianinie. Ciekaw jestem, czy nasz pan Paweł, pan Paweł, nasz stały słuchacz z Brenna i zagrał. No pewnie, żeby zagrał. To żadne wyzwanie pewnie dla niego. Pan Paweł, gdzieś tam się czai z telefonem, pewnie za chwilę zadzwoni. Wcześniej pani Ania z czymś, co jest niezwykle zaraźliwe. pani Aniu, tak się nie robi o poranku. Dzień dobry, z tej strony Olsztyn, Ania i Kabi. Plus cztery, bezchmurnie, docelowo plus 13. Mieliśmy mieć urlop, ale nie mamy. No, a to nic. Życzę wszystkim miłego poniedziałku. To już słyszę, jak... Mówiłem, ziewanie jest niezwykle zaraźliwe. Proszę tego nie robić. Słyszę, że pani Anna jeszcze w, w domu. Kabi pewnie chciałby na spacer. Proszę to wziąć pod uwagę. Tak jak na przykład Luśka. Nie ma, że wieje. Nie ma, że leje. Pan Zbyszek na porannym spacerze jest... Dzień dobry. Raport pogodowy chodów koło Siedlec. Temperatura 9 stopni na plusie. Zachmurzenie duże. No i delikatny wiatr z kierunku północno-wschodniego. Bez mgły, bez deszczu. Krótko mówiąc, bez utrudnień dla kierowców w naszym rejonie. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Udanego tygodnia. Lusia i Zbyszek. Dzięki wielkie panie Zbychu. Pana wieje tak sam pan użył takiego określenia, że delikatnie, no to proszę posłuchać jak wieje w Katowicach. Dosłownie jak w Kieleckiem. Dzień dobry, tu raportowicz pogodowy Luis z Katowic wieje. Zaczynamy ten nowe, nowe 100 lat. Fajnie się jedzie na rowerze. Godzina trzecia 3.10. Pozdrawiam wszystkich, ale naprawdę wiatr jest oczywiście ostre dzisiaj. Nie wiem co będzie. Są chmury. Upadało. No, co będzie, szanowni państwo, no, to rzeczywiście będziemy się przekonywać na bieżąco, będziemy śledzić, podobnie jak służby, które monitorują sytuację, bo tak jak mówiłem wcześniej, to nasze raportowanie rozpoczęliśmy tradycyjnie tuż po piątej. Nie ukrywam, że szczególnie liczymy na informacje z województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego, by mieszkańcy tych regionów dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o następującej treści 19 i 20 kwietnia prognozowane intensywne opadycje Deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb. Taki komunikat otrzymali wieczorem mieszkańcy wielu województw, w tym właśnie tych wspomnianych trzech: Wielkopolskiego, Dolnośląskiego i Lubuskiego. Paran Maciej. Ciekaw jestem, czy jeszcze w Polsce, czy już za granicą. Dzień dobry. Z strony Maciej raport pogodowy: kamienie Ząbkowicki plus 3 stopni. No i co? Miało padać padać i nic nie pada. Wczoraj troszkę pokropiło. Trochę smutny dzień, bo będzie pochmurno. A tak to wszystkiego najlepszego i miłej pracy życzę. Do usłyszenia. Czyli jeszcze w Polsce w każdym razie pan Maciej w trasie. No i wspomniany pan Paweł z Zbrennej. Dzień dobry. Paweł się kłania Zbrennej. Nowy tydzień, nowe wyzwania. Raport pogodowy y, tylko plus 5 stopni Celsjusza, dziś maks to plus 9, bardzo pozimniało w stosunku do weekendu. Y, zachmurzenie całkowite, pada drobny deszcz, tego deszczu będzie dzisiaj dużo więcej. A, no cóż, y, jest on potrzebny, oby tylko nie było jakiś podtupień. Życzę wszystkim dobrego, spokojnego. Ja. Tak jak pan mówi, deszcz jest potrzebny, ale oby. No i ten poniedziałek rzeczywiście może być pełen niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Gdzie konkretnie o tym rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka?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 dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i łódzkiego. Wczoraj w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa poświęcona sytuacji pogodowej. W kraju ma to związek właśnie z tymi możliwymi Choć jak słyszeliśmy w relacji Pana Maćka w, w kamieniu ząbkowickim jak na razie nie pada. I dobrze, oby się nie sprawdziło, natomiast te komunikaty brzmią niepokojąco. E, tak w województwie lubuskim, w zachodniej części Wielkopolskiego i Dolnośląskiego może spaść od 40 do 50, a lokalnie nawet do 60 litrów deszczu na metr kwadratowy.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 Qué Dios. Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką. Za 25 minut, godzina szósta. Państwo raportują. Państwo już na nogach, pan Grzegorz także. Nasz stały słuchacz, zaprzyjaźniony nauczyciel podstawówki imienia Tetmajera. Dobrze pamiętam, anglista, który potrafi każdego dnia na śniadanie zjeść jajicznicę Z ilu? Z sześciu jaj. Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Grzegorz Brzeska. Aktualnie w Brzesku 8,9 stopni. I w ciągu dnia ponoć nie ma być lepiej. Lekko pada. Do tego jest mgła. No, jak zwykle zbieramy się do kochanej podstawówki i Ted majera, Zaraz jajecznica z kawką. I wychodzimy do szkółki. Dobrego tygodnia, dobrego dnia. Dużo radości z tego wszystkiego, co dzieje się w waszym życiu. Pozdrowienia dla prezesa, redaktora. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji setki pierwszego programu Polskiego Radia. Pozdrawiam serdecznie. Raz jeszcze dziękujemy, panie Grzegorzu. Tak jak mówiłem, ten tydzień za nami wyjątkowy, bo przecież rozpoczęliśmy w poniedziałek naszą rodzinową trasę, punkt kulminacyjny w sobotę, no ale jeszcze będziemy wielokrotnie wspominać, a na naszych, w naszych mediach społecznościowych do zobaczenia chociażby fragmenty wyjątkowego koncertu, który miał miejsce w sobotę, 18 kwietnia o godzinie 17 na antenie radiowej jedynki, także mogli Państwo usłyszeć koncert, spektakl muzyczny Wiek Radia. Pan Grześ z Brzeska już odhaczony, teraz pan Janusz z Gdyni. Dzień dobry, Janusz się kłania. Gdynia dzisiaj ładna o poranku jest, niebo jest bezchmurne, ładny już świt na Zatoką Gdańską. Natomiast wiatr się zerwał, on już tej nocy się mocno wzmocnił, no czuć było, no i teraz też, że obniża nam trochę tą temperaturę, która aktualnie wynosi 6 stopni, no ale bez opadów, także nie źle. zapowiada się fajny początek tygodnia. Pozdrawiam wszystkich. Usłyszenia. No i zdaje się, że na Pomorzu dziś bez opadów zupełnie inaczej niż na przykład w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku czy w Lubuskiem. Dokładnie chodzi o zachodnią część Wielkopolski. Mieszkańcy tych regionów dostali te wspomniane już alerty RCB, czyli Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o intensywnych opadach deszczu i burzach, że możliwe podtopienie, nie zbliżaj się do wyzbranych rzek, słuchaj poleceń służb. Tak brzmiał ten komunikat i między innymi takie sms otrzymała pani Magda. Dzień dobry, raport pogodowy Mosina pod Poznaniem. Dzisiaj mamy 6 stopni na plusie i deszcz, upragniony deszcz, na który bardzo długo czekaliśmy. Od wczoraj delikatnie się piło, dzisiaj już pada deszcz, także ziemia powoli sobie pije, roślinki bardzo się cieszą. Także dzisiaj ma dokoło do godziny 16.00 padać. Dostaliśmy alerty burzowe, ale jak na razie bez burzy, więc niech go deszczu nam troszkę przybywa. Wszystkim słuchaczom i prezesowi życzę udanego tygodnia i dobrego poniedziałku. Pozdrawiam. Magdalena. Jakieś szklane butelki tam słyszałem, pani Magda, nie wiem o co chodzi. Pani Magdalena, zdaje się, że nowa raportowiczka. Zgodnie ze statutem na cześć każdego nowego członka i każdej nowej członkini gramy fanfary. RKRP, czyli radiowe koło raportowiczów pogodowych, to już nie koło, zdaje się, to już klub, bo jest nas tylu, tylko, że nie wszyscy pamiętają o regularnym opłaceniu składek. Ja przypominam numer konta, 22, tam trzeba wpisać na początku, potem 139 2202 Już nawet, nie wiem, ile nam już o, rok chyba tak, tak, my już mamy ponad rok. Nie wiem, czy, czy ktoś to śledzi, pan Michał zdaje się, pan Michał łazi, skąd sobie wszystko skrzętnie zapisuje, więc tam ewentualnie może podpowiedzieć. 22 139 2202 RKRP. Jeszcze jest jedna rzecz. W tym naszym skrócie, Szanowni Państwo, mamy RP. Hmm, więc to tak czy inaczej zobowiązuje. Klub raportowiczów pogodowych działa od świtu i wygląda na to, że front atmosferyczny przebiega każdego dnia dokładnie przez naszą antenę. Plus 4 Świeci już piękne słoneczko. Ledwo wyszła, już tak ładnie świeci. Bardzo ładnie. Suchutko, czyściutko. Zapowiada się na piękny dzionek. Każdy szanujący się klub ma prezesa, a nasz klub raportowiczów ma coś więcej. Prezesa wybranego przez aklamację i bez kampanii, bez plakatów, bez obietnic wyborczych. Daniel Wydrych, bo o nim mowa, został wyniesiony na to stanowisko zgodnie z głosem słuchaczy. I jak to w radiu bywa, od razu doczekał się oprawy artystycznej. U, bo, no, bo, no, bo. Niech nam żyje, prezes dękasz, naszego klubu nie dękasz. żyje nam To mówiliśmy my, Lena i Roman, na Radio nie tylko budzi, ale też nie pozwala zasnąć, szczególnie za kierownicą Może pan redaktor zapoda nutę, wszyscy chwycimy mocno kierownicę i zaśpiewamy ra. <mulass> Ta ta ta w studiu, szanowni państwo, to niczym w w wielkiej rodzinie, prawda? Znowu minął mi przed oczami. Dzień dobry Tomasz, leczno, raport pogodowy. 6 w plusie, całą nockę tak trochę popadało, trochę kałuże stoją na drodze. No i na tej życzę życe radiowej, cudownej jedynce. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Dzięki wielkie. Raz jeszcze za życzenia. Pan Paweł Starnowa teraz. Starnowie, nocka dość ciepła wskazywał jakieś 9-10 stopni, za to deszczowo, deszczowo dosyć mocno pada, pogoda w weekendu zmieniła się z jeszcze wczoraj było dość słonecznie przez pierwszą połowę dnia, po czym mocno się zachmurzyło i wieczorem zaczęło delikatnie, delikatnie padać, ale weekend oczywiście spożytkowany na pracach ogrodowych trawa wykoszona Także pozdrawiam tutaj z tego miejsca pana Marka z Krakowa, który tak trochę wydaje mi się specjalistą od dbania, dbania o zielony, zielony trawnik. Może może coś podpowie, jak, jak zadbać, jak pielęgnować, może ma jakieś sposoby. Tak wywnioskowałem z anteny tutaj z naszych poranków, że pan Marek lubi, lubi. Dbać, dbać o ogród i o trawnik. Także pozdrawiam, pozdrawiam panie Marku. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dzięki wielkie panie Pawle. Prawdą jest rzeczywiście, że pan Marek z podkakowskich Liszek, kiedy tylko ma okazję, to kosi. Zdaje się, że w tym roku już zaliczył pierwsze koszenie. Teraz pan Marek nie jest małopolski, to będzie Marek z Lubuskiego. No i odnosi się nasz słuchacz do tych alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dzień dobry, witam. Marek do was, Panie redaktorze, co do wczorajszych alertów, no aż tak strasznie nie było, nie biało za bardzo, ale co lunało, to lunało, co dawka wody spadła z nieba, potrzebna była taka dawka wody właśnie, bo sucho strasznie było. Ostro popadało, popadało parę godzin, jest fajnie, teraz nie pada akurat, jest fajnie, spokojnie i cicho. Pozdrawiam serdecznie, moja godzionka. Ostro popadało u Marka w, Pana Marka w Lubuskiem możliwe podtopienia. Mam nadzieję, że, że, że takiego finału nie było, ale tak czy inaczej to nie jest koniec opadów. Szanowni Państwo, 19-20 kwietnia w tych dniach prognozowane intensywne opady deszczu. Tak brzmiały te alerty RCB, które mieszkańcy województw Wielkopolskiego, Dolnośląskiego i Lubuskiego otrzymali. Służby tak czy inaczej sytuację monitorują, zapewnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.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 Tak czy inaczej, to może być poniedziałek pełen niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Będziemy trzymać rękę na pulsie bieżących wydarzeń. Proszę nas słuchać. Ostrzeżenia stopnia drugiego obowiązują w województwie lubuskim, także w zachodniej części Wielkopolskiego i Dolnośląskiego. Może tam spaść od 40 do 50, lokalnie nawet do 60 litrów deszczu na metr kwadratowy. Oprócz intensywnych opadów, lokalnie mogą pojawić się także e, burze. Więc o tym proszę pamiętać, kiedy będą państwo wyjeżdżać. I co? I Słuchać radiowej jedynki u nas na bieżąco o sytuacji pogodowej, o tym co za oknem, co za szybą. Za 12 minut, godzina 6. Wracamy po 6. Program pierwszy Polskiego Radia. Polskie Radio. Autopromozia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 14. Zapraszają Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama. Josera. We care. You grow.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 Radio kierowców. Patryk Bedliński. Dzień dobry. Zaczynamy drogowy raport od poważnego wypadku na autostradzie A2, na odcinku, którym jedzie się z Warszawy do Poznania. W Łódzkiem, między węzłami Emilia i Wartkowice zderzyły się dwie ciężarówki. Niestety jedna osoba zginęła w wypadku, dwie kolejne mają obrażenia. Trasa do Poznania jest zablokowana. Trzeba zjechać z autostradowej dwójki węzłem Emilia, a potem dziewięćdziesiątką jedynką dojechać do Łęczycy. Następnie jedziemy do Wartkowic, trasą wojewódzką 703 i tam wracamy na autostradę. A2 Minuta została do godziny i Jeszcze trudno mówić o szczycie komunikacyjnym, chociaż są niewielkie spowolnienia. W Warszawie to trasa S8, węzeł Łabiszyńska i jest dnia w kierunku zachodnim. Wolniej też na drodze, która prowadzi przez Czosnów i Dziekanów Leśny od północy do stolicy. Na A4 zwolnimy jadąc z Krakowa do Katowic w okolicach Tęczynka. Nawigacja wskazuje spowolnienie na odcinku nawet 6 km. Natomiast nocą zakończyły się problemy na trasie 91 Kozie Głowy podwarpie tam wcześniej zdarzyły się dwa pojazdy osobowe i m, zablokowany był jeden pas w kierunku Katowic ale na szczęście nikomu nic się nie stało problemy także już za nami Drogowcy wyremontują obwodnicę Poborszowa, czyli trasę między Reńską Wsią a Krapkowicami. To fragment Krajowej 45. Prace mają się rozpocząć dziś, a finał zaplanowany jest pod koniec maja. Na czas prowadzonych robót odcinek drogi będzie zamknięty. Zmotoryzowani pojadą objazdem przez sam Poborszów. Trzeba też uważać na utrudnienia w Łomży, bo tam trwa modernizacja ulicy Nowogrodzkiej i duży jej fragment w Łomży jest wyłączony z ruchu. Do tego mamy ruch naprzemienny na ulicy Wojska Polskiego przy wyjeździe w kierunku Ostrołęki. A na wieści od Państwa czekamy pod numerem 22 513 11 11.